Witajcie. Elu, dziękuję Ci za to dzielenie. Powiem Wam, że nie byłem do końca pewien, czy powinienem dziś mówić to, co mam przygotowane. Dlatego, że jest to słowo, w którym zawarta jest przestroga, a to nie jest wcale komfortowo i przyjemnie głosić słowo przestrogi. Choć jest też w tym zachęta, żeby nie było że jestem dzisiaj negatywnie naładowany. Ale kilka godzin wczoraj spędziłem nad Słowem Bożym, nad notatkami, rozmyślając, modląc się i nie mogłem odsunąć się od treści tego, o czym za chwilę będę mówić. Chciałbym, aby nasze serca były otwarte. Czy doświadczasz owocnego życia? To było pytanie, nie rytoryczne. Czy doświadczasz owocnego życia? Kto z nas doświadcza owocnego życia? Z Bogiem i z ludźmi. Kto może powiedzieć, tak, ja doświadczam? Czy doświadczasz pokoju z Bogiem i z ludźmi? Czy doświadczasz jedności z Bogiem i Kościołem? To są testy. Czy doświadczasz dobrych relacji w gronie osób wierzących? Miłości? Czy doświadczasz w swoim życiu radości, cierpliwości, pokoju, wierności? Czy to ciągle jest przed tobą? Czy szatan jest starty pod twoimi stopami? Mamy obietnicę Słowa Bożego, że stanie się to szybko. Przez ostatnie dwa miesiące dzieliłem się z wami treścią listu Rzymian 16,20. Bóg pokoju. Szybko zetrze szatana pod waszymi stopami, a stanie się to poprzez posłuszeństwo, poprzez mądrość, poprzez czystość. Dziś będę wędrować i zapraszam was do wspólnej wędrówki przez Księgę Psalmów. Przejdę przez jedną sytuację, która będzie ilustrować tą główną myśl, którą chcę dziś przekazać. Psalmów, jak chyba wszyscy wiemy, mam nadzieję, jest 150. Psalm to jest tak jakby rozdział w jednej księdze, ale to jest też coś więcej, ponieważ każdy z psalmów stanowi odrębną całość. Rozdziały i wersety w innych księgach są umowne. One się przyjęły po to, żeby łatwiej było dane miejsce znaleźć. Natomiast psalm, każdy psalm jest odrębną całością. Mają one różne klasyfikacje, rodzaje. Wyróżnia się siedem, dziewięć, czasami więcej rodzajów psalmów zależy pod jakim kątem. Są psalmy pochwalne. Te chyba najbardziej lubimy i najczęściej śpiewamy. Są psalmy dziękczynne. Są psalmy błagalne. Są psalmy nazywane królewskimi. Są psalmy mądrościowe. Są psalmy wspomnieniowe. Są psalmy syjońskie, tak teologia to nazywa, są psalmy modlitewne. A w dodatku niektóre z nich są kombinacją tych cech, kombinacją tych rodzajów. To nie tak, że każdy z nich jest zupełnie jednorodny. Ale dziś chciałbym zajrzeć, czy zwrócić naszą uwagę na trzy psalmy. Nie będziemy ich nawet w całości czytać. Psalm pierwszy. Błogosławiony człowiek, który, który... Nie idzie za radą bezbożnych, nie zasiada w gronie szydarców, lecz ma opodobanie w prawie Pana. Jego prawo rozważa, jest jego rozkoszą, rozważa je i nocą. Zauważcie, ta księga, ja wierzę, że ona jest natchniona i stanowi integralną całość. Wierzę, że kolejność tych psalmów i treść nie jest przypadkowa. Psalm pierwszy mówi, dokonaj dobrego wyboru. Dobrze wybierz w swoim życiu. Jak je spędzisz, z kim je spędzisz, jak ono będzie przebiegać nadaj swojemu życiu odpowiedni kierunek. Psalm ostatni, psalm 150. Jeżeli znacie jego treść, to przypomnijcie, chwalcie Boga w Jego świątyni, na ogromnym nieboskłoń. Chwalcie Go na cytrze, harfie, lutnie, na bębnach, tańcem, pląsaniem. Niech świątynia wypełni się chwałą. Alleluja. Zauważcie, początek to jest Twój wybór, Wybór dobrego kierunku życia. Koniec. Koniec to chwała Boża. Dobrze dokonany wybór kieruje Cię do wiecznej chwały z Bogiem. Jeżeli dobrze dziś wybierasz, jeżeli dobrze ukierunkowałeś swoje życie, czeka Cię wieczna chwała. Tam zmierzamy. Wspaniała pieśń. Jeśli niebo tak wygląda, ja chcę tam, ja bym chciał już dziś, lecz wiem, że Bóg ma plan i ze względu na ten plan jeszcze tu jestem. To jest psalm pierwszy. Ale nie ma teleportacji z Psalmu pierwszego do 150. Musimy przejść. I pomiędzy pierwszym a 150 jest życie, codzienność. Są psalmy błagalne, pokutne, dziękczynne, wspomnieniowe. Nasze życie przechodzimy przez różne etapy, przez różne doświadczenia, przez różne doznania, przez różne sytuacje. Ale pamiętaj, jeśli początek jest dobrze nastawiony. Jeżeli dobrze wycelowałeś, przejdziesz przez ciemną dolinę, przejdziesz przez pustynię, przejdziesz przez łzy, przejdziesz przez śmiech, przejdziesz przez życie i śmierć, przejdziesz i dojdziesz do chwały, do celu, do Bożej Obecności. To jest nasza droga. Halleluja! Halleluja! Czyli nasz wybór przenosi nas do naszego przeznaczenia. Dobry wybór przenosi Cię do dobrego przeznaczenia. I pamiętaj, nie osiągniesz psalmu 150 bez psalmu pierwszego. Nie osiągniesz chwały bez rozkoszowania się Bogiem. Nie osiągniesz chwały bez porzucenia złego towarzystwa. Nie osiągniesz chwały nie chodząc z Bożymi drogami. Ostatnie tygodnie w moim osobistym czytaniu one funkcjonują, kręcą się wokół dwóch psalmów w zasadzie. Psalm 95, 96 i to jest ten trzeci fragment, który dziś z psalmów chcę odczytać. Psalm 95. I to jest taka kolejność. Są w życiu sezony radości i smutku. Ten fragment, te kilka psalmów od 95 do setnego, to są psalmy chwały, Psalmy uwielbienia, radości. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, radosne sedno życia. Radosny sezon życia. To jest czas, kiedy naprawdę uwielbienie przynosi efekty. Kiedy naprawdę coś w naszym życiu się dzieje, pięć czy sześć psalmów po kolei wprowadzają nas w chwałę, oddawanie czci Bogu, ale na samym początku, w 95 jest pewien wtręt, pewne wtrącenie bardzo nieciekawej historii. Psalm 95. Przeczytajmy może cały ten psalm. Aby nie umknęło nam nic istotnego, może dla Ciebie będzie istotne, będzie coś, co nie jest istotne dla mnie, dlatego przeczytajmy je w całości. Czytaj i słuchaj bardzo uważnie. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach, gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem. My ludem z Jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Moglibyśmy powiedzieć, jakie wspaniałe słowa. Czy może być jeszcze lepiej? Ale czytajmy kilka kolejnych. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w Meriba, lub jak w Masa, gdy byliście na pustyni i gdzie wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę, doświadczali, choć widzieli moje dzieło. Przez czterdzieści lat brzydziłem się tym pokoleniem. Stwierdziłem, że to lud, który sercem trwa przy błędzie. Ludzie, którzy nie rozpoznali moich dróg, Dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. I za chwilę zaczyna się Psalm 96. Śpiewajcie, Panu, nową pieśń, cała ziemią, sławcie. I dalej chwała, chwała, chwała. Ale widzicie, w drodze do chwały są takie miejsca jak Masa i Meriba. I prawdopodobnie jest tak, jestem w tym bardziej utwierdzony dzięki temu, że Ela dzieliła się przed chwilą, i prawdopodobnie niektórzy nas są w miejscu, które można nazwać masa i Meriba. Co znaczą te nazwy, co znaczą te miejsca? Czyli jest chwała, ale... Jest chwała dla ciebie, ale... Słowo Meriba oznacza spór, kłótnie. Słowo masa oznacza próbę, pokuszenie. I ta historia wymieniona jest w Biblii w trzech odsłonach. Pierwszy raz opisana jest w torze, czyli pięcioksiągą Mojżesza tam jest też powtarzana. Pięcioksiąg Mojżesza składa się m.in. z Księgi Powtórzonego Prawa. Niektóre miejsca są ponownie zapisane. Więc tam jest pierwsza odsłona tego wydarzenia. Druga odsłona jest właśnie tutaj, w psalmie 95. I trzecia odsłona opisana jest w Nowym Testamencie w liście do Hebrajczyków, w rozdziale trzecim. Tam kilkakrotnie czytamy. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Chciemy zajrzeć do tej historii. Opisane jest w Księdze Wyjścia. Przeczytamy siedem wersetów. Rozdział 17. druga Księga Mojżeszowa. Potem cały Izrael wyruszył z pustyni Sin i wędrował dalej według wskazań Pana. Lud rozłożył się obozem w Refidim. Brakowało tam jednak wody. Wtedy lud wszczął kłótnię z Mojżeszem. Dajcie nam wody do picia żądali. Mojżesz odpowiedział, dlaczego kłócicie się ze mną? Dlaczego wystawiacie Pana na próbę? Ale lud był spragniony wody i szemrał przeciw Mojżeszowi. Czy to dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu? Byśmy wraz z dziećmi i dobytkiem padli tu z pragnienia? Mojżesz tymczasem zwrócił się do Pana. Co mam uczynić dla tego ludu? Zawołał. Niewiele brakuje, by zechcieli mnie ukamienować. Przejdź przed ludem, poleciał mu Pan, i weź ze sobą kilku starszych Izraela. Weź też do ręki laskę, którą niegdyś uderzyłeś nil, i idź. Ja natomiast stanę przed tobą tam, na skale, w chorebie. Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda. Lud będzie mógł się napić. Mojżesz więc uczynił tak na oczach starszych Izraela po czym nadał temu miejscu nazwę Masa i Meriba z powodu sporu z Izraelitami oraz dlatego, że wystawiali oni tam Pana na próbę, stawiając zaczepne pytanie. Czy jest Pan pośród nas, czy też nie? Ta historia, czytana bez kontekstu, daje wrażenie, że oczekiwania i pretensje ludzi wobec Mojżesza były jak najbardziej uzasadnione. No przecież są na pustyni, a wiadomo, że woda jest potrzebna. Brzmi to sensownie. No wszędzie woda jest potrzebna, ale na pustyni tym bardziej. Jej brak jest odczuwalny z powodu temperatury, z powodu suchości. Bez wody nie można długo żyć, a w gorącym, pustynnym klimacie odwodnienie następuje dużo szybciej niż na przykład w czasie takiej pogody, jak, jak teraz u nas. Straszna śmierć. Musimy jednak pamiętać, że ta sytuacja miała miejsce w określonym kontekście. Jaki to był kontekst? Otóż całkiem niedawno, stosunkowo niedawno, Izrael obserwował Boże działanie w Egipcie. Plagi. Wszyscy ludzie widzieli, co się działo. Wszyscy hebrajczycy, Izraelici widzieli, jakie klęski spadały na Egipt. Potem była noc wyjścia z Egiptu. Wszyscy Izraelici z Egiptu wyszli. Wszyscy doświadczyli ochrony Bożej. Wszyscy. Potem znaleźli się w bardzo nieciekawym położeniu na plaży, która może i była piękna, ale z jednej strony morze, z drugiej skały i jedna droga, którą zbliża się wojsko Faraona. I oto Bóg sprawia, że może rozstępuje się, gwałtowny wschodni wiatr rozsuwa wody Morza Czerwonego, przechodzą suchą nogą kilkadziesiąt kilometrów po dnie morskim, a potem wody zamykają się, pochłaniają całą armię faraona. Wszyscy Izraelici przeszli. Śpiewają pieśń zwycięstwa i chwały. Mojżesz śpiewa piękną pieśń. Miriam, siostra Mojżesza, organizuje grupę uwielbienia, bierze bębenki, śpiewa. Wszyscy tańczą i radują się. Jakie wspaniale, jakie wspaniałe zwycięstwo nas spotkało. Aleluja, czy może być lepiej? Faraon pokonany, jesteśmy wolni. Halleluja. O, jak cudownie jest w tym Kościele. Chwała Boża wypełnia nas. Ale mija krótki czas. Idą przez pustynię i to wspomnienie... Chwały i zwycięstwa bardzo szybko blednie. Już nie jest taki wyraziste. Tak, to było piękne, ale to było wczoraj, przez wczoraj, tydzień temu, miesiąc temu, rok temu. Teraz nie ma wody. Dotarli nad jakąś sadzawkę. Ta sadzawka została nazwana Mara, bo woda była gorzka, nie nadawała się do picia. Prawdopodobnie była strasznie zasolona, przesycona związkami. Mogła zatruć. Mojżeszu, ludzie mówią, co z tobą? Przyprowadziłeś nas tutaj, żebyśmy się potruli i pomarli? Nie będziemy wchodzić w szczegóły tej historii. Mojżesz wziął drzewa, które wrzucił do wody. To jest piękny obraz uzdrowienia, które płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. Jezus, który zawisł na krzyżu, jest uzdrowieniem. Mojżesz wskazuje na drzewo krzyża. To jest moje zrozumienie, przekonanie o tej historii. Dobrze, mamy wodę. Wszyscy się napili. Idą Idą dalej. Zmienił się jadłospis. No trudno jest mieć domowe potrawy, będąc wędrownikami. Trzeba sobie radzić z przygotowywaniem innych posiłków. Wyzwanie. Mówią, Mojżeszu, w Egipcie przynajmniej nasze garki były pełne mięsa. Jakie mięso lubisz? Drobiowe. Co jeszcze? Kurczaczek. Kto lubi golonkę? Ja nie. Hmm z chrzanem, cielęcinka, kotleciki. Wiecie, po paru miesiącach niejedzenia takich potraw, gdy przypomnieli sobie te potrawy, ślinka płynęła. I teraz nawet, gdy myślimy o tych potrawach, łykamy ślinkę. I oni mówią, Mojżeszu, nasze garnki są puste, nie ma mięsa, nie ma chleba. Nawet chleba nie ma. Przecież to jest minimum socjalne. Chleb. Bóg daje im mięso, Ogromna chmura ptaków, przepiórek, rosa w Rosie, manna, chleb z nieba. Jedzą do syta, ba, do przesytu. Zbierają dużo, ba, za dużo. Psuje im się to, co jest ponad miarę. Wszyscy dostają to, czego chcieli. Jest cudownie. Wspaniale, jakie cuda się dzieją. Jakie uwielbienie, jaka obfitość. Ale przychodzą do Refidim. Tą historię właśnie czytaliśmy. Nie wiem, jak długo to trwało, czy to były tygodnie, miesiące, rok, dwa. Prawdopodobnie krócej niż rok. Mówią, Mojżeszu, nie ma wody. Znowu nie ma wody. Już to przerabialiśmy. Znowu jest posucha, znowu jest problem. Mojżeszu, no co z tobą? Powinieneś zapewnić nam bieżącą wodę. No przynajmniej w beczkowozach. Reakcja Mojżesza pokazuje nam, jak się poczuł. Mówi, zaraz mnie ukamienują, zrobią pogrom, będzie po mnie. Co robić? Historię czytaliśmy, więc nie będę jej powtarzać. Bóg dał wodę. Ale te dwa słowa weszły do historii narodu izraelskiego i już na zawsze przylgnęły do nich. Masa i Meriba. Spór i bunt. Kłótnia i kuszenie Boga. List do Hebrajczyków trzykrotnie mówi dziś, jeśli głos jego usłyszycie. Nie zatwardzajcie serc, jak w masę i Meriba. To jest słowo do nas. To jest słowo do Kościoła. Tamci są już określeni i chciała zaległe pustynie. Ale co z nami? Jest trudność. Jesteśmy między psalmem 1 a 150. Być może jesteś w psalmie 23, jesteś na zielonych pastwiskach nad spokojną wodą, ale być może jesteś w psalmie 38, wszystkie kości cię bolą, usychasz, nie wiesz, czy dożyjesz do jutra. Niezliczone nieszczęścia dosięgły ciebie. Ale pamiętaj, jeśli dobrze ustawiłeś azymut, psalm pierwszy. Czeka Cię psalm 150. Nie rezygnuj, nie poddawaj się. Uwaga! Jeżeli jesteś w miejscu, masa i meriba. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym wpadłeś w kłótnie, spór, kuszenie Boga, uciekaj. Nie pozostawaj tam. Szkoda czasu. Bo może okazać się, że Twoje ciało zalegnie pustynie, Bo może okazać się, że nie dojdziesz do psalmu 150. To jest przestroga. I dobrze, że to jest przestroga którą przekazuje Bóg w swoim Słowie. On daje nam odwagi. Życie bywa trudne, okraszone doświadczeniami. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zdarzało mi się, że miałem taką... I tak bywa. Mamy serię zwycięstw w życiu. Układa nam się fajnie. Praca wychodzi, zdrowie, rodzina, mieszkanie. Wszystko fajnie się układa. Ale są też takie momenty. Gdyby to były momenty. Długie momenty. Tygodnie, miesięcy albo i lat, kiedy nic się nie układa. Nie masz pieniędzy, rodzina się rozsypuje, choroba cię dotyka, tracisz mieszkanie albo nie wiesz, czy będziesz je miał. Mieliście tak? Mm. Czujesz, że nie stoisz na skalen, ale na jakimś grząskim błocie. To, co wydawało ci się pewne, niewzruszone jest dzisiaj tylko wspomnieniem i nie wiesz, czy twój kolejny krok nie jest w jakąś dziurę, z której nie wyjdziesz. Są w takie chwile serie zwycięstw i serie porażek, upadków, słabości. Ale pamiętaj, Bóg niezmiennie chce prowadzić Ciebie do chwały. Halleluja. Rzymian 8,18. Zapamiętaj ten werset. Rzymian 8,18. Albowiem sądzę, że chwilowe utrapienia, teraźniejsze utrapienia nie znaczą nic w porównaniu z wiekoistą chwałą, która ma się nam objawić. Czy tak jest napisane? Twoje chwilowe utrapienie, które może być bardzo ciężkie, jakkolwiek możesz je przeżywać głęboko i to jest ludzkie, ale jest też na drodze do psalmu 150. To jest twój azymut. I te utrapienia, które przychodzisz, nawet seria, to jest chwilowe. Ważne jest Abyś nie pozostał w tym miejscu. Ważne jest, abyś poszedł dalej z Bożym Ludem. Ważne jest, abyś nie pozostał w Massa i w Meriba, nawet jeżeli tam się znalazłeś. To nie jest słowo wyroku. Znalazło się w Massa i Meriba już po tobie. Nie. To nie jest wyrok. Wszyscy byli w Massa i w Meribie, ale masz iść dalej. Masz przejść przez to. Nie pozostawaj tam. Próbujemy i kusimy Boga. Próbujemy nieufności pretensji, żalu, mówimy, nie tak miało być, obiecałeś, że o cokolwiek poproszę w imieniu Jezusa to uczynisz, a tutaj co? Ciemna dolina, głęboka, czarna jak noc. Zadajemy wtedy zaczepne pytanie, pytania, czy Bóg w ogóle w tym jest? Czy Bóg jest w tym Kościele, w tym, co robicie? Czy Bóg to błogosławi w ogóle? Dlaczego dzieje się to i to? To jest Meriba. Argumenty, spór, kłótnia, zepsuta atmosfera Przygaszony duch, demotywacja, zniechęcenie, chęć rezygnacji, mówisz dosyć, wolę umrzeć. Kto z was nigdy w życiu nie miał myśli, chciałbym już umrzeć? Każdy z nas doświadczał tego. Takich momentów, kiedy mówimy, lepiej, żeby to się skończyło. Ale pamiętaj, twoim przeznaczeniem jest chwała, chwała, radość, pokój. Szczęście, błogosławieństwo, życie. Nie stój w miejscu ciemności. Przed tobą jest jeszcze droga do pokonania. Nawet jeżeli jesteś w Meriba i w Masa, przed tobą jest droga. Opuść Masę i Meribę, bo ona cię zabije, zniszczy twoją ufność, wzbudzi wrogość, nieufność, aż legniesz na pustyni bez nadziei. Uciekaj z Masy i Meriba, miejsca sporu i pretensji. Wybierz drogę, psalmu pierwszego, a to doprowadzi Cię do psalmu 150. Wybierz drogę życia, ufności, wiary, posłuszeństwo, mądrość, czystość. Na pewno przejdziesz przez utrapienia i na pewno wyjdziesz z tych utrapień. To, co mogę Ci obiecać, spotkają Cię utrapienia, ale z Jezusem na pewno przez nie przejdziesz. Halleluja! Jakkolwiek trudne będą, one są do przejścia. A naszym przeznaczeniem jest chwała, Boża bliskość, radość, miłość, pokój i wszelki dobry owoc. Idź Bożą drogą. I jeszcze jedna myśl. Idź z Mojżeszem i Aaronem. Idź z Bożymi ludźmi. Idź z tymi, którzy pomogą Ci. Idź z tymi, których Bóg prowadzi i zwyciężaj. Amen.